Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj powracamy do Wielkiej Republiki bez Rycha, bo Rychu coś za nie mógł. nie ma kiedy czytać Gwiezdnych Wojen, chłopak inne rzeczy teraz go pochłonęły. Także. My trochę odskakujemy na bok, trochę się cofamy, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o no chyba już ostatniej pozycji z pierwszej fazy Wielkiej Republiki, czyli książce Nawałnica, scenariuszu słuchowiska autorstwa Kavena Scotta, który wyszedł u nas w maju, a oryginalnie w 2021 roku. I to jest książka o której ja spamowałem wydawnictwo Lesiejuk przez cały poprzedni rok pod każdym możliwym wpisem i bardzo się cieszę, że doczekaliśmy się jej i od razu za chwilę dostaniemy drugie słuchowisko. To jest ogromna cegła. My już przy Duku mówiliśmy, że ta książka wizualnie może e, przerażać, ale Nawałnica to jest jeszcze większa rzecz, bo to jest chyba najgrubsza książka z Wielkiej Republiki. Nawet nie chyba, na pewno, bo e, Horyzont Północy ma 600, e, niecałe 630 stron. E, Nawałnica ma ich prawie 700. E, ale podobnie jak przy Duku, no, Po pierwsze forma słuchowiska, po drugie tutaj są bardzo króciutkie sceny, wiele bardzo krótkich scen, czasami na pół strony, czasami naprawdę bardzo dużo takich na pół strony scen, także wersja audio trwa znów 6 godzin, więc jest to tak naprawdę możliwe, że nawet na raz do chapnięcia. I my chyba znów analogicznie jak w Duku w ten sam sposób zapoznawaliśmy się z tą pozycją, czyli ty tylko forma audio. Tak, potwierdzam. No ja e, też słuchałem e, słuchowiska, bo to jest jednak zawsze fajna rzecz, ale znów e, robiłem sobie napisy do słuchowiska i lektora w mojej głowie, czyli e, śledziłem też e, książkową polską e, wersję. I tych różnic e, jakieś drobiazgi były, ale w, albo, e, albo faktycznie drobiazgi, albo... Przynajmniej jedna duża rzecz, ale chyba mm, nie aż tak ważna. Już, już Ci wykładam, o co chodzi, no bo ty nie wiesz. E, po pierwsze, niektóre głosy niektórych raz, które nie mówiły po angielsku, tylko w swoim języku, w książce są w nawiasie tłumaczone. Ale nie wszystkie. Na przykład Burjaga, wyciełukiego jest za każdym razem tłumaczone. No, to ciekawe akurat. No, ciekawe i, i w sumie wyjątkowe, bo nigdy przecież nie jest Wyciełkie. Nigdzie tłumaczone, ani w komiksach, ani w książkach, ani w filmach. Nie? To zawsze z kontekstu rozmowy wynika i tutaj to też wynika z kontekstu rozmowy. To tłumaczenie jest absolutnie niepotrzebne. Nie? Co więcej, więcej mamy takich rzeczy, jak czasami, no bo jesteśmy w fazie Wielkiej Republiki, czyli komunikacja na duże odległości działa różnie i przynajmniej jedną, a chyba dwie, ale na pewno jedną taką rozmowę mamy na dłuższą odległość, która przerywa. No i w, w słuchowisku, no to to jest przerywane. Słyszymy tu jakiś urywek, przerwa, fragment, tutaj znów urywek. I tutaj znów jest tak zrobione, że w książkowej wersji te przerwy są wypełnione nawiasami, i my się dowiadujemy, co, co ten bohater w tym czasie mówił. To znów nie jest nic ważnego i tak naprawdę trochę bez sensu, ale jest coś takiego. Natomiast taką dużą zmianą jest pewien twist. Bez spoilerów, w pewnym momencie dowiadujemy się, kto jest chyba głównym przeciwnikiem tej książki, i w wersji pisanej dowiadujemy się tego na koniec pierwszej części, gdy dochodzi do takiego tam pewnego małego zwrotu akcji, to tak naprawdę z, z off dowiadujemy się, kim jest ta postać i ona od tej pory już jest tak podpisywana. W wersji audio tego nie ma, no bo nie ma głosu z off nie ma te, tych dodatków. I tak naprawdę w wersji audio my dowiadujemy się tego dopiero na koniec czwartej części, kiedy to pada z ust bohaterki. Ale ja tak próbowałem sobie pomyśleć, obie te wersje w sumie są fajne, bo na samym początku tak sobie pomyślałem, wiesz, kończy się ta pierwsza część, ja już dostaję duży twist, ja mówię, wow, dobra, ja już to wiem, ale tak sobie myślę wtedy o Jerrym, Kurde, Jerry jeszcze tego nie wie. nie? I, i, I gdy to wypłynęło w wersji audio, to mówię, w sumie... I jedna i druga opcja, jak dla mnie OK jest to ja nie wiem, czy tutaj to nie jest kwestia tego, że jednak no, to tak jak mówisz, to jest dosyć szybkie, bo ja nie miałem poczucia jakiegoś zagubienia i właśnie pewnej nieczytelności, tylko się trochę nie wiem, czy ja już sobie dopowiedziałem właśnie post factum, że to było dla mnie jasne z kim mamy tam do czynienia, właśnie na koniec kiedy ten twist się pierwszy raz pojawia czy nie, no bo początkowo ta postać jest dosyć tajemnicza, nawiązując do samej formy słuchowiska, no to ona mówi w zasadzie głosem prawie że droida i ja trochę obstawiałem, że cała ta sekwencja no, w takim kosmicznym barze, jakiejś kantynie, gdzie po prostu dwie postaci rozmawiają i, i, i jedna trochę ciągnie drugą za język, że to jest, wiesz, na zasadzie takiej formy, wykorzystania formy słuchowiska właśnie, że mamy słuchacza w barze, który, i który no, będzie ciągnął za język postać tak, żeby ona do nas mówiła po prostu niejako, nie? Ale w sumie to całkiem dobrze wypadało i no i tak czy siak, no moim zdaniem ten twist fajnie działa i, i to, to dobrze całościowo wypada po prostu. Mm -hmm. No i duża zmiana w sensie już nie Ostatni rozdział, czyli podziękowania autora dla mm, czytelników i, i różnych innych ludzi. Tego w audio nie ma, a to jest bardzo fajnie zrobione w wersji książkowej, bo to jest nadal forma scenariusza. Autor nadaje wiadomość do latarni Gwiezdny Blask. Mamy podpisane różne efekty dźwiękowe, mamy podpisane, że słychać śrobnięcie kawy, słychać jakieś tam nadgryzione ciasteczka i on nadaje, nie uzyskuje odpowiedzi, ale mówi swoje wszystkie podziękowania i na koniec no, nadal nie uzyskuje odpowiedzi to jest takie fajne mrugnięcie okiem na sam koniec no, zastanawia się czy aby coś się nie stało, no ale przecież nie mogło się stać, bo to latarnia Gwiezdny Blask, ona jest wieczna no tak, tak no, to akurat pewnie w naszym przypadku i tak już trochę mniej działa niż gdybyśmy to słuchali w oryginale, no ale ogólnie fajny, fajny smaczek ja nawet chyba rozumiem, czemu w audio tego nie ma, no to tak trochę wybijałoby z tego świata, uh -huh. chociaż to z, z drugiej strony no, byłoby już po napisach, ale znów mamy w książce te wybijania, z kolei książkowe wybijania ze świata Gwiezdnych Wojen, chyba jest tego mniej niż przy Duku, ale nadal są, wiesz, jak masz jakieś tam wprowadzenie, czy, czy opis jakiejś sceny, to, to wychodzisz z tego uniwersum, nie? Masz na przykład jakieś tam porównanie, że ten bohater wygląda jak, jest kadrowany jak Darth Vader w komiksach Marvela i podany zeszyt. Masz, nie wiem, porównanie biesiady Nihilów do filmów o wikingach i do, do dźwięku i do tego, jak, jak taka scena by wyglądała. Jak jakiś bohater mówi z oddali, to przy jego imieniu jest w nawiasie dodane z dala od mikrofonu. W jednej scenie na przykład jest pada, pada strzał Nihila, i czy do Nihila strzał, i w tekście mamy zaznaczone, że słychać krzyk Wilhelma. No, w audio nie ma krzyku Wilhelma, no, ale w tekście mamy to zaznaczone. Ja ci powiem, że ja by, ja tego nie lubię. Ja uważam, że. Ja wiem, że to jest scenariusz, nie? Ale to nie musi być oryginalny scenariusz. W sensie, gdy już wydajemy to jako książkę, ja bym był za tym, żeby ją przerobić. Tak, żeby no, nie. Żeby czytelnik, jak zanurzy się w ten świat, to w nim został, a nie był z niego wybijany. Ja trochę nie mam zdania, bo yy, rozumiem też po co to mogło zostać, no bo to jednak jakiś tam kontekst dla tego, co mamy podawane w wersji audio, daje, nie? no bo tam, nie wiem, kwestia jakiegoś kadrowania postaci, no to to, to, to w ogóle trochę ma średni sens, no bo to, z perspektywy słuchowiska, no to, to też przecież my nie widzimy tej postaci, no. tylko sobie to wizualizujemy, więc to akurat trochę dla mnie chybione. Natomiast, właśnie te zabiegi takie porównawcze, dźwiękowe czy tam, jak właśnie do, do tych wikingów, czy jakieś tam kontekst dla strzału, czy cokolwiek takiego, to, to mówię, jestem w stanie to jakoś tam zaakceptować właśnie dlatego, żeby też może czytelnik sobie pewne rzeczy w głowie zwizualizował, czy dorobił sobie audio właśnie w głowie dla danej sceny. Nie jest to moim zdaniem konieczne, no bo to na przykład, nie wiem, to porównanie tej biesiady wikingów, to ja się tak trochę w duchu śmiałem, że jak tam się pojawia, przecież jest asgard Ro, no to że <coughs> Asgard ma tak jakby nordyckie imię przypisane, że w zasadzie ten kontekst jest dosyć jasny, ale, ale może to tam dla kogoś jest coś, co właśnie byłoby też wskazane. Mówię, nie mam tu jakiejś mocnej opinii. Dla mnie chyba całościowo ok, ale no też wiesz, no ty czytałeś, więc to jesteś lepszą osobą, żeby się o tym wypowiadać tak naprawdę. Mm -hmm, ale zanim przejdziemy do fabuły, Sama forma audio, jej wykonanie bardzo dobre. Chyba nie ma rzeczy, które by mi się tutaj nie podobały. Z takich drobiazgów może Ryku Łukiego był jakiś taki wyjątkowo nienaturalny. Zazwyczaj Głos Łukiego zazwyczaj jest bardzo charakterystyczny, ale muzycznie, oprawa dźwiękowa, aktorsko, te... Akcenty Nihilów, one są trochę przerysowane czasami, ale i, i, i tak bardzo fajnie grały. To wszystko mi się bardzo podobało i powiem Ci, że... To się nawet gorzej chłonęło tak jak ja to robiłem, bo jeśli słuchasz audio i czytasz jednocześnie tekst, to czasami musisz zatrzymać audio, bo to leci czasami za szybko, czegoś nie mhm. zdążę, szczególnie jak właśnie są te akapity wprowadzenia. Ja już nawet przy Nawałnicy przestałem je czytać, przy Duku czytałem je wszystkie całkowicie, tutaj tylko tam przelatywałem wzrokiem i jechałem dalej, ale też Nawałnica ma momentami bardzo szybką akcję, szczególnie w pierwszej części i to chyba lepiej się skupić albo na książce, albo na audio. Moim zdaniem, lepiej na audio, no ale w Polsce audiobooka nie mamy, bo, bo, bo jest tempo. Ale hmm, jedna rzecz mnie zastanawiała na początku, czy to jest czytelne, bo ta pierwsza część jest strasznie szybka, bo forma tego słuchowiska całościowo jest taka lostowa, czyli nie mamy może jakiegoś stałego narratora, tak jak to było przy Duku, ale kolejne części są dzielone na dwa, na dwa przeplatające się wątki. I tak jak ty powiedziałeś, w tej pierwszej mamy to uspokojenie, bo mamy rozmowę w kantynie, która co jakiś czas przerywa, oni, ci bohaterowie rozmawiają sobie i opowiadają, o tych wydarzeniach, które dzieją się w drugim wątku, potem to już jest trochę inaczej, ale ta bitwa, bo pierwsza część to jest w zasadzie bitwa cały czas i to skakanie od walki na pokładzie, przez walkę na stacji kosmicznej, przez walkę w przestrzeni kosmicznej, tutaj myśliwce, tutaj większy statek, tutaj coś wybuchło na stacji, ci bohaterowie muszą uciekać, tego jest tak dużo, że jak ja to słuchałem, czytając jednocześnie, ja się zastanawiałem, czy w audio o to jest czytelne. Moim zdaniem to jest czytelne. Dla mnie taką śmiechowską trochę pod kątem tego słuchowiska to było to, co trochę też jest już takim żartem gwiezdnowojennym od w zasadzie początku filmowej kariery całego uniwersum, czyli brytyjskość aktorów, bo ja nie znam się wiesz a na akcentach, ale miałem takie poczucie, że wyjątkowo mocno taki brytyjski jest właśnie akcent dominujący od różnych aktorek i aktorów w tym słuchowisku co dla mnie osobiście było trochę zabawne, natomiast jakby pod kątem całej formuły tego słuchowiska i tego właśnie jak ono jest prowadzone dźwiękowo i, i pod kątem no prezentowania nam całej tej fabuły. Wydaje mi się, że to jest czytelne. Ja tak naprawdę na początku, na samym początku to miałem tylko trochę jeden problem. Gdzie to do końca umiejscowić na linii czasu? bo ja nie pamiętałem, w którym momencie oryginalnie się to słuchowisko ukazało w ramach pierwszej fazy i szczerze mówiąc, no to tutaj ja brałem pod uwagę co najmniej dwie możliwości, no bo w sumie wątek Lorny D on był do pewnego momentu ważny w książkach, ale ona później trochę przeskoczyła, można powiedzieć, do komiksów i no, taki... Pierwszy koniec, no to widzieliśmy wraz z, z ostatnim e, zeszytem e, serii komiksowej e, tej Wielkiej Republiki e, i, i trochę się zastanawiałem w tym pierwszym momencie właśnie, czy to jest później, ale no to mi trochę nie grało czy to jest jeszcze właśnie jakby w środku i to, to moje lekkie zagubienie to wynikało tylko z tego bo wydaje mi się, że sama akcja jak już się w to wejdzie to jest czytelna, przy czym tutaj ja muszę zrobić od razu małą gwiazdkę i, i pewien dopisek wydaje mi się, że to jest czytelne dla kogoś kto trochę kojarzy Wielką Republikę i to powiedziałbym, że pewnie nawet może bardziej właśnie komiks jest tu przydatny niż książki, dlatego że no tam na początku mamy te komiksowe postaci, nie? mamy Skera, mamy Avar Kris, no w, w książkach oczywiście ona też była, no ale tutaj jest bardziej ten kontekst no, ale mamy komiksowy. Kremis, nie? Tak, mamy Keith Trenis, e, mamy też tam wspomnianych właśnie Tereka y, i, i generalnie mamy tę odnogę y, Jedi, y, która raczej się, się nam przywijała w komiksach y, i wydaje mi się, że to u mnie właśnie też to, to powodowało, że mi się to wszystko szybko e, poustawiało w głowie, nie? No, bo miałem już kontekst t, t tych postaci, wiedziałem kto, kim one są, w którym miejscu tej walki jesteśmy, bo tam padło też jasne nawiązanie do dręgirów, czyli, czyli jakby też było wiadomo e, już w tym momencie mi się to skleiło, e, gdzie chronologicznie jesteśmy, no i można było w to wejść i, i płynąć po prostu przez tę historię. Myślę, że jeżeli ktoś no, ale też pytanie, czy się znajdzie ktoś taki? Jeżeli ktoś, kto nie miał do czynienia z Wielką Republiką, by po to sięgnął, no to pewnie ten początek może być trochę nieczytelny, ale, ale tylko trochę, bo mam wrażenie, że w zasadzie to tutaj jest no jedno kluczowe zdarzenie, które umiejscawia nam Lorne D. w przestrzeni tej, całej tej historii, no a później no to już fabuła idzie w zasadzie liniowo tylko liniowo w ramach retrospekcji, liniowo w ramach jakby tego momentu w którym jesteśmy w Gwiezdnych Wojnach w tym momencie no jeżeli chodzi o czytelność to, to też znaczy sama ta forma lustowa to chyba nie jest dramat, bo nie, nie, nie, nie. to przeplatanie się scen, ono jest dość wyraźnie odróżnione przez tło dźwiękowe, przez sposób mówienia, także raczej się od razu odnajdujemy, że, że teraz jesteśmy w tym miejscu, a teraz w tym, nie? I to też jest nie, nie, niekoniecznie we wszystkich częściach, ale jednak trochę no inaczej, w sensie takim, że na przykład w pierwszej części mamy rozmowę w kantynie przecinaną bitwą kosmiczną, no to nie sposób się zagubić, nie? Potem mamy przesłuchanie na statku więziennym z historią z przeszłości, jakąś tam taką no, w trochę innym tonie. W tym się odnajdujemy, mnie bardziej ta bitwa na samym początku, to skakanie, to właśnie te, to, to samo wprowadzenie plus te postaci. Ja się poczułem jak ryba w wodzie, jak te postaci zobaczyłem, no bo to tak jak mówisz, Avrakris, Kiv Trenis, Burjaga, Nip Assek, nie Skir, tego tutaj dużo się pojawia znowu i no... Ja zobaczyłem, odczułem, jak mi brakuje podczas, w trakcie czytania drugiej fazy, tej pierwszej fazy. Jakie jak, jak to w sumie fajne było i wystarczyło, że zobaczyłem te postacie, a już mi było dobrze. Ale w sumie, no, w audio też tego aż tak nie widzimy, ale oni się do siebie zwracają po imionach, także to też jest chyba dosyć czytelne. Natomiast umiejscowienie tego na linii czasowej, no, z tym też miałem problem, ale to, to ja raczej zakładałem, że moja. Pamięć może być nietęga, bo ja trochę nie pamiętałem, jak to się zakończyła ta historia. Musiałem was dopytać, Laurny D. w pierwszej fazie tej, którą dopiero co poznaliśmy. No pamiętałem, że w komiksie Koniec Jedi jest bitwa, pamiętałem, że ona tam trafia jakoś do niewoli na chwilę albo na dłużej i trochę nie wiedziałem, czy, czy to jest... To? No to właśnie, bo to mówię, tam, ten, na ten... sam początek to tak może być trochę mylące, jeżeli ktoś to czyta w tej chwili, nie? no bo to mówię, to też inny był kontekst całego tego wydawnictwa w momencie, kiedy ono wychodziło oryginalnie w Stanach, no bo tam to jednak szło w pewnej chronologii, więc po prostu, jeżeli ktoś to słuchał premierowo, no to był w konkretnym momencie w, tym, w tej fazie i po prostu no to wiedział, że mamy walo, mamy rozpieszczenie się Nihilów i w zasadzie pokonanie dręgirów czy zażegnanie tego kluczowego zagrożenia z ich strony. No i w tym momencie jest, czy Jedi są skierowani, aby złapać oko Nihilów, za które biorą Lorne nie? Więc, więc tutaj to mówię, to wtedy mm -hmm. było inaczej, a tutaj jak my właśnie jesteśmy po całej fazie i mamy trochę podobny wątek, nie? Czyli znów kosmiczny, bitwa, czyli więzienie, e, schwytanie Lorny, no to, to, to może trochę być mylące, nie? bo to równie dobrze ten początek mógłby pasować właśnie do, do jakiejś sytuacji po komiksie, nie? Po właśnie po tym drugim uwięzieniu naszej bohaterki przez Jedi. Tak jest. A jeśli chodzi o fabułę, no to właśnie wygląda ona tak, że akcja tego, te, te, tego słuchowiska rozgrywa się powalo. No i na samym początku w tej pierwszej części mamy tę bitwę kosmiczną, która kończy się porażką na nawałnicy Laurny. I ona trafia do niewoli, ale trafia do niewoli... Tak trochę pod przykrywką, w sensie ona tam pozoruje swoją śmierć i e, Republika nie wie, że schwytała laurnę. Raczej są przekonani, że ona zginęła, nie przeżyła tej bitwy. No i my tak naprawdę przez resztę książki już tę część teraźniejszą śledzimy w miarę liniowo, czyli jej osadzenie w więzieniu, jej zawieranie jakichś tam znajomości, jej przesłuchanie, jej problemy w więzieniu. I ostatecznie no, doprowadzenie do eskalacji pewnych wydarzeń, do, do mocnego finału i do powrotu na nawałnicy A wszystko to w ramach kolejnych części przecinane jest kolejnymi segmentami z przeszłości Laurny, które tak etapami budują nam całą jej genezę. I nie wiem, od czego tutaj zacząć rozmowę z tobą. Znaczy, wiesz, to mi się wydaje, że trochę byśmy musieli jednak to potraktować, właśnie rozłącznie. W sensie tej teraźniejszości, czyli schwytanie Lorny i cały wątek ten współczesny na tym statku więziennym i wokół niego i te retrospekcje budujące nam historię Lorny D. Dlatego, że wydaje mi się, że w rozmowie to tak nie da się tego sensownie poprzeplatać, a przynajmniej tak mi się wydaje. A poza tym w tym miejscu ja mogę też powiedzieć, że już po zakończeniu lektury to trochę mi się rozwiało w głowie takie moje wątpliwości, które miałem w trakcie, a mianowicie, że ja trochę miałem poczucie, że jednak to była stracona szansa, że u nas się to też nie ukazało w odpowiednim momencie, dlatego też mnie tak bardzo cieszy, że pomimo moich braków w drugiej fazie to Battle of Jetta będzie teraz, czyli właśnie w środku fazy i z wielką przyjemnością też sięgnę po to słuchowisko, no bo to jednak musiało być coś super i to naprawdę musiało robić wrażenie i to też sama obecność tego słuchowiska no pokazuje, jak fajnie skonstruowane są te fazy, nie? że mamy to przenikanie się pomiędzy książkami, mm -hmm. komiksami, słuchowiskami, ale te wątpliwości uleciały mi po finale, dlatego że wydaje mi się, że to jest książka, czy słuchowisko, po które warto sięgnąć nawet teraz, czyli właśnie już sporo po zakończeniu drugiej fazy, dlatego że no jednak... I, i pierwszej, ale no też wiesz, z, z, my już w Stanach mamy zakończenie drugiej, u nas pomału się kończy, druga, Aha. zakładam i, i, i wiesz, no już zaraz to będziemy się zbliżać do, do trzeciej fazy i od, od razu mogę powiedzieć, żeby się właśnie nie sugerować tym, że to jest coś tam na boku zbędnego, bo wydaje mi się, że to jest Coś mega interesującego z punktu widzenia postaci Lorny, no która ona jednak jest jedną z kluczowych postaci po stronie Nihilów, czyli tych naszych antagonistów. I naprawdę ta cała jej historia z przeszłości to jest coś, co mega podbudowuje tę postać. Ja ją, no, lubiłem to może złe słowo, bo ją jest ciężko lubić jakby w książkach i w komiksach, bo ona jest taką po prostu no, trochę zwariowaną panią generał bezwzględną, ale to jest ciekawie nakreślona postać, a mówię, a tutaj Kevin Scott zrobił no, kawał dobrej roboty, żeby pokazać nam motywację stojącą właśnie za Zalorną, jaką znamy w książkach i w komiksach. To ja miałem inne rozdarcie w trakcie czytania tej książki i słuchania jej, bo mm... Tak jak naprawdę czapki z głów, ile tutaj udało się zrobić, jeszcze w takiej formie, która no, jest mniej czytelna niż y, książka, tak mi się wydaje, a, a tu wiesz, tyle tych retrospekcji. Historia teraźniejsza, również bardzo ciekawa. Pocięte to wszystko fragmentami y, podane I, i, i w zasadzie postaci, do niczego nie, się nie przyczepia. Ten, nie? Mhm. Tak, tak. Ale ja miałem, ja się zastanawiałem, czy... Na pewnym etapie się zastanawiałem, czy to uczłowieczenie Laurny jest dobrym pomysłem, bo, no bo my tutaj dostajemy pozytywną postać. No, to jest taka sytuacja, gdy no, no, no ktoś, kto jest szalenie negatywną postacią książkowo-komiksową, ale postacią bez żadnej podbudowy, takim po prostu piratem, złolem, no bo ona do tej pory nie miała takich rzeczy. Teraz śledzimy ją jako główną bohaterkę, która robi tutaj wiele dobrych rzeczy. I ja w trakcie książki miałem z tym, to znaczy może nie, nie, że miałem problem, ale obawiałem się, że ten problem mi zostanie po lekturze, bo z jednej strony fajnie, że dostajemy podbudowę tych postaci, bo my ciągle narzekaliśmy na, na wiele rzeczy z nihilami, między innymi też na to, że no no to są takie no y trochę, to, to, to, tacy sobie piraci z tła, ale ostatecznie no, te moje obawy się raczej rozwiały. Ja prawie do końca myślałem, że, że robią z, nią dobro, z niej dobrą postać, gdzie to była taka szalona złolka. Jak się ją widziało gdzieś tam w komiksach, to taka... Yy, szczególnie w komiksach, bo tam jeszcze te spiłowane zęby widzieliśmy. Ale wydaje mi się, że nawet jestem przekonany, że Kevin Scott fajnie z tego wybrnął. Że poznaliśmy postać, dostaliśmy jej genezę, poznaliśmy jej historię, jej motywację. Widzieliśmy ją jako dobrą, kibicowaliśmy jej w pewnym sensie, chociaż znamy tę historię, znamy szerszy kontekst, a ostatecznie on to tak rozegrał, że, że to nadal jest ta złolka, która teraz zrobi kolejne straszne rzeczy. Ale wiesz to ja akurat z tym problemu nie miałem, bo wydaje mi się, że to było trochę pisane jak Eskadra Alfabet i Skrzydło Cienia że to, że ona coś tam robiła dobrego w trakcie wydarzeń, które śledzimy w Suchowisku, to raczej nie wynikało z tego, że ona jest po prostu dobrą osobą, tylko bardziej to była kwestia tego, że nie wiem, trochę dbała o swoich ludzi, trochę dbała o własny interes, a to, że przez przypadek zrobi coś dobrego, no to to jest, wiesz, to jest taka trochę poboczna rzecz, nie? No, ale ona... wiesz, było to coś więcej, no Nihilowie byli przedstawiani jako tacy, którzy zarżną swojego człowieka, żeby wspiąć się po szczycie i żeby nie wiem, mieć lepszą pozycję, nie? Oni tak, tak, tak, tak byli tak, przedstawiani. Tak. Ale wiesz, ale to tylko właśnie dawało i daje tej postaci bardzo ciekawy kontekst, którego, no też to co powiedziałeś przed chwilą, trochę go brakowało w książkach, bo, bo ta zła strona, tak to no ona nie miała specjalnie wiele miejsca, nie? No tam trochę było o Marchionie, ale to też w zasadzie, no to żeśmy mówili, że to tam to, ten komiks o Konihilów też robił trochę to, co robi słuchowisko z Lorną Diczy i próbował jakoś go tam, nie wiem, uczłowieczyć, czy pokazać jego motywację, tylko że znów paradoksalnie ja mam wrażenie, że tutaj Scott sobie poradził z tym nawet lepiej niż Soul, bo to chyba Soul, jeżeli dobrze pamiętam pisał o, to o Konihilów w komiksie yy, i wiesz, i ja po prostu miałem poczucie, że ja rozumiem yy, lepiej te jej decyzje, także też te, gdzie po prostu skazywała na śmierć dziesiątki ludzi, bo widziałem jakby z czego to wynika i jak co, co ją ukształtowało. Nie, ja, ja absolutnie nie czytam jako, jako postaci jakby dobrej, tylko takiej już trochę powiedziałbym zniuansowanej. O. I to jest też nawet fajnie, że to, to my ją widzieliśmy jako taką narwaną, a tutaj my widzimy, że ona jest bezwzględna, szalona i, i będzie dążyła do celu, ale, ale że też ten intelekt i wiesz, to takie strategiczne myślenie nie jest jej obce. Nie? I, i, I to jest też nawet fajne w tym kontekście, że to mi mm, trochę mm, łatwiej w tym momencie jest też przełknąć cały ten motyw, że wszyscy się nabrali, że to ona jest okiem Nichilów, bo ja pamiętam, że w książkach i w komiksach trochę tam żeśmy dyskutowali, że to takie w sumie taki zabieg fabularny na tą fazę, nie? że to w sumie jest nie, nie wiadomo z czego to wynika, że nagle niby wszyscy myślą, że, że to ona a biorąc pod uwagę właśnie wydarzenia z nawałnicy no to, to jestem w stanie też to lepiej zrozumieć tak jest. No ja ostatecznie mi się to bardzo podobało. Zarówno ta część, chyba nawet bardziej ta część teraźniejsza, bo tam jest kilka fajnych zagrywek. No, dostajemy jakiś taki zalążek, powiedzmy, przyjaźni Laurny z jedną osadzoną, który jest dobrze rozgrywany i dobrze sfinalizowany, spuentowany. Dostajemy fajną relację z... To jest naczelnik więzienny, czy to jest jakiś ważniejszy klawisz, nie pamiętam, uh -huh. tak, e tak. który przecież tam ma całkiem fajne przemyślenia na temat tego, co y jaki po powinien być kolejny krok, czy jak, jak powinna poprowadzić swoje życie Laurna, co też jest fajnie no, no rozbite w proch na koniec. Także ten wątek teraźniejszy mnie się chyba bardziej podobał niż ten przeszły. Jestem aktualnie a coś mnie tknęło, że taka nostalgia i włączyłem sobie Prison Break a i jestem w końcówce pierwszego sezonu, tak sobie leci. No i to jest taki trochę momentami, te, te zagrywki więzienne bardzo fajny ten, ten wątek teraźniejszy. Ten wątek teraźniejszy, więzienny, on jest bardzo fajny, bo ja się trochę obawiałem na początku pewnej kliszowości, no bo tam od początku mamy taki motyw bardzo popularny, że po prostu no, w więzieniu jest ktoś i ktoś zna prawdziwą tożsamość Lorny trochę dla mnie też akurat to było śmieszne, że niby tylko jedna osoba, gdzie powinno ich być więcej, ale już tam detale i że będą robić z tego właśnie jakąś wielką tajemnicę, wielką rozgrywkę wokół tego, nie? I że ta teraźniejszość będzie się kręciła w oku jakichś takich prób rozgrywek wokół Lorny, a tak naprawdę to dosyć szybko schodzi na dalszy plan, bo właśnie wchodzi, tak jak mówisz, ten wątek przyjaźni, z osadzoną, czy z osadzonymi, wątek tego klawisza. Wątek głównego złola, w zasadzie w tym, w tej części słuchowiska, który też jest bardzo fajny, bo to jest super patent i świetnie łączący się z tym, co mieliśmy w książkach i też coś, co jest zaskakujące, no bo ja szczerze mówiąc kompletnie się nie spodziewałem, że w takim kierunku to pójdzie, no bo jak już jesteśmy po, po właśnie całej pierwszej fazie i słuchamy dopiero czy czytamy skrypt słuchowiska, no to można się było zastanawiać jakby co doprowadzi do tego, że będzie z powrotem na wolności, no i ja jednak wiesz, obstawiałem bardziej klasyczne rozwiązanie, czyli po prostu ucieczkę w tej czy w innej formie, no tym bardziej, że oni tam mm. pracują na tych planetach, więc no zakładałem, że po prostu wiesz, wylądują na jakiejś planecie, w, nie wiem, trafią na Nihilów, czy, czy Lorna po prostu da nogę i, i to wszystko, a tutaj to jest zdecydowanie lepiej poprowadzone, to jest naprawdę nietuzinkowe rozwiązanie, ciekawe i, i no i też przede wszystkim świetne, Wpisane Właśnie w całą y, pierwszą fazę, nie? Także no, mi się też bardzo podobał ten wątek, trażniejszy, że tak go nazwę. Mm -hmm. No wątek tego głównego złola na razie udaje nam się bez spoilerów, może tak dociągniemy do końca, y, więc tylko w dwóch zdaniach. Y, ja w pierwszej chwili trochę byłem na nie, bo tak jak mówię, ja dostałem ten twist pod koniec y, pierwszej części, i tak, e, chyba przez to, że nie pamiętałem, co tam się dokładnie wydarzyło, bo to jest nawiązanie do kilku książek, które tutaj są, to, to, to jest streszczone, żeby było jasne. To jest chyba czytelne, chociaż no, tak jak mówisz, no, raczej nie sięga się po to słuchowisko, nie znając y, wcześniejszych książek, ale jest to czytelne, w razie jakby ktoś na taki szalony eksperyment się zdecydował. I ja w pierwszej chwili tak, o Jezu, no, no, kolejna postać mi tutaj wraca, ale jak to jest, ja, jak wiesz, jak sobie ułożyłem te kloce, jak sobie przypomniałem, jak to było, e, jak to się potoczyło w książkach, to to jest po pierwsze duża rzecz dla tego słuchowiska, bo to puentuje bardzo ważny, mm -hmm, niezamknięty tak, wątek dokładnie. z e, książek. Po drugie jest to naprawdę dobrze rozegrane. Od początku do końca dając nam właśnie potężny, mocny, fajny, wybuchowy, ale też zakończony w sposób już może nie tak wybuchowy, ale ciekawie sposób, w Jezus, za, za bardzo złożone zdanie, zakończony dzięki temu z Wallowi, Ta książka ma do samego końca, jest fajnie prowadzona, ma fajny, ciekawy pomysł. To mi się też bardzo podobało. No, no, to, to możemy iść do, do retrospekcji, tak, dokładnie. Ech, tutaj ja trochę nie mam zdania. Ym, w sensie jest okej, okay, ale to jest taka, taka no, klasyczna historia o jakiejś dziedziczce na pewnej planecie, która jest pokazywana etapami, która przechodzi przez różne no, problemy, które zaczynają się w zasadzie od pierwszej retrospekcji. Także ten wstęp to jest ona z jakiegoś tam rodu, który rządzi planetą, pochodzi, potem trafia do więzienia, potem tuła się gdzieś, potem spotyka nihilów i potem dostajemy taką genezę już bliższą, temu. Mu, co znamy z książek, czyli tego, jak ona pieła się po szczeblach w tej strukturze Nihilów. Ja, y Ogólnie byłem y, zadowolony z tego, co tutaj dostaliśmy, y, chociaż y, muszę się przyznać, że trochę y, się uśmiechałem pod nosem w trakcie, bo tak jak ci prywatnie napisałem, że y, trochę ta geneza Lorny D to jest Ahaja w wersji Light bo jak się spojrzy na te takie główne kamienie milowe, no to, to jest to bardzo podobne, nie? Właśnie to, co mówisz, nie księżniczka, niewolnica wojskowa i w końcu dowódczyni całej dużej frakcji. No co, co mówię, co dla mnie jest trochę zabawne, jak sobie to uzmysłowiłem, ale ja mówię, że jestem zadowolony, bo w sumie to jest naprawdę też ciekawie poprowadzone i przede wszystkim to jest przykład... W bardzo przemyślanego i fajnie skonstruowanego scenariusza, bo to co mi się strasznie mm -hmm. podobało to to, jak te wszystkie wydarzenia się ładnie spinają, nachodzą na siebie wynikają jedne z drugich nie? gdzie tak naprawdę nie no, wiem, no. rozpoczynamy ten wątek z tym, Ilot chyba się nazywała ta, ta kolonia w której rodzina Lorny Rządziła i tam jakby dochodzi właśnie do, do pewnej zdrady, ona zostaje zdradzona, jej rodzina kończy niezbyt przyjemnie, ona trafia do niewoli i ja już zakładałem, że na przykład to to wiesz to nie wróci, nie? że to był po prostu etap i, i widzimy... Lorne w niewoli, trochę też jako taka, takie lustrzane odbicie tego, co widzimy teraz w tym wątku w teraźniejszości, a nagle się okazuje, że w zasadzie to jest właśnie trochę rzecz, która będzie miała też fundamentalne znaczenie poniekąd dla wstąpienia Lorny w szeregi Nihilów, nie? bo ona jednak zdecyduje się w pewnym momencie dokonać zemsty i, i, no i można powiedzieć, że że to gdzieś tam ją w krąg zainteresowania Nihilów wpycha. I tutaj jest dużo takich mo motywów, nie? Gdzie, gdzie mamy jakiś wątek z przeszłości, który znajduje swoje odzwierciedlenie albo w późniejszej ścieżce kariery Lorny, albo, w ty albo nawiązuje do tych wątków w teraźniejszości. Co jest fajne, bo no, mówię, to Oczywiście może, może to być jakby dla niektórych dyskusyjne, bo to jest to, co czasem w różnych dyskusjach nam wypływa, że to jest scenariusz tak bardzo precyzyjny, że właśnie no czasem no można się zastanawiać, nie, czy aż nie za bardzo, że to tak się wszystko ładnie klei, ale w słuchowisku super to wypada. Nie? Bardzo płynnie te wydarzenia przechodzą i jest budowany właśnie cały fajny kontekst dla tej postaci. Taki kontekst trochę Mm, osoby, która... Mm... Cały czas nie ma możliwości do końca samostanowienia. Nie? I to jest w sumie fajne, bo to nagle wychodzi taki wątek przewodni, nie? że ona e, cały czas je, jest niby sobie panią, a tak naprawdę to widzimy, że na różnych etapach jej życia ktoś próbował decydować za nią, czy ktoś próbował ją wtłaczać w jakieś tam role, no a ona pokazuje, że nie, nie, to, to, to nie, nie z nią te numery, nie, także mówię to, to jest bardzo fajny kontekst wydaje mi się dla całych, całego tego wątku z retrospekcji i, i tej postaci także no ja teraz tutaj już e, króciutko, bo ja się zgadzam z wszystkim co powiedziałeś, w pierwszej chwili Miałem obawy, chociaż czytało, słuchało i czytało się to całkiem przyjemnie. Ja nie znam Ahai, więc nie miałem takich skojarzeń, ale miałem obawy, jak, jak, jak będzie poprowadzono to, to poprowadzona ta geneza i jeszcze bardziej uczłowieczanie Laurny, bo tutaj ją widzimy zakochaną, jej romans. Ona tam gdzieś na, na koniu, na, na łące jedzie. Żyje sobie w, w takim miejscu, ale to... Ale to jest bardzo dobrze zrobione. Po pierwsze to się dobrze przecina z teraźniejszością, chociaż ja też zakładałem, że to będzie tylko tak zrobione, że mamy w teraźniejszości Laurne w więzieniu, tam też w więzieniu mamy tutaj w teraźniejszości jakąś akcję na lądzie, bo oni do takich rzeczy byli wysyłani, to tam gdzieś te akcje wojskowe i tak dalej. Myślałem, że na takiej zasadzie to będzie to, czy to jest też trochę na takiej zasadzie, ale to właśnie pokazuje, jak to jest dobrze napisane, że forma scenariusza, słuchowiska przeplata się tak dobrze zarówno w tych dwóch liniach, jak i wszystko ma ręce i nogi do siebie wraca w tej e, drugiej linii y, z przeszłości, bo też nie spodziewałem się, że to jeszcze wróci ta przeszłość, e, a, a już w ogóle, że wróci tak mocno. E, jest to naprawdę dobrze zrobione. I słucha się przyjemnie i czyta się przyjemnie i zadziwiająco dobrze się to chłonie jak na mnogość tego wszystkiego co tutaj dostajemy. To jest naprawdę dobrze w tej formie audio mm, przedstawione. No to jest w ogóle klucz, bo tak będziemy pewnie zmierzać do podsumowania, udało nam się uniknąć wielkich spoilerów, że to jest szalenie intensywna rzecz i w sumie to już przy duku trochę o tym mówiliśmy, że tam też się działo mnóstwo tych rzeczy, mnóstwo wątków, mnóstwo postaci, ale tu mam wrażenie, że tego jest jeszcze więcej. Naprawdę to wymaga pewnego skupienia to jest słuchanie tego słuchowiska, czy właśnie czytanie tego scenariusza, no bo y, mnogość postaci, mnogość wątków, przenikanie tego wszystkiego, nawiązań właśnie do komiksów, do książek, y, no to po prostu ja, ja czułem, że naprawdę jest tego dużo i to dla mnie, jako jednak fana dużego tej pierwszej fazy, to był bardzo duży plus w całości, y, bo, bo mówię, ja mhm. trochę się obawiałem, nie? że to może być taka trochę no wiesz, popierdółka na boku, nie? No, no jednak trzeba się z tym liczyć też, że jak mamy jakąś tym, taką jedną pojedynczą historię, no to tak czasem twórcy mogą podchodzić, no, nie? Że no ile osób, ile osób to przeczyta, po co tutaj na przykład jakieś tam ciekawsze rzeczy, ciekawsze rozwiązania, jak to tam pewnie tylko, nie wiem, dla najbardziej hardkorowych fanów, a nie, a tutaj to jest zrobione właśnie tak, że to naprawdę to, te wydarzenia z tego słuchawskiego Słuchowiska mają znaczenie, ich jest zatrzęsienie i one są dobrze podane, ciekawe, wciągające, także no dobrze spędzone te kilka godzin przy, przy Nawałnicy czy przy Tempest ranerze, jak to w oryginale brzmi tytuł słuchowiska. No to jest, e, powiedziałbym, że nawet zaskakujące, bo tak jak ja bardzo lubię pierwszą fazę i ogólnie nadal Wielką Republikę, tak jednak mówiliśmy, że robią co mogą, ale czuć tę segmentowość, nie? że masz trylogię dorosłą, trylogię młodzieżową, która jest jeszcze, no, powiedzmy, połączona z tą dorosłą, ale trylogię dziecięcą, która jest jak najbardziej oderwana i jak czytasz to tak na tej zasadzie, że dziecięce średnie dorosłe, dziecięce średnie dorosłe, to czuć, że skaczemy nie tylko językowo, ale i do trochę innych historii, które oczywiście gdzieś tam się zazębiają. No ja już trochę, trochę, w, pierwsza faza już trochę dawno była, przy drugiej czuję dużo bardziej tą one-shotowość. No ale zmierzam do tego, że w momencie, gdy wychodzi słuchowisko, to też obstawiałbym na 100%, że jako czwarta forma ograniczona do jednej książki, będzie to totalnie oderwana rzecz, co nadal by, mogłoby być bardzo dobre, umówmy się, mhm, no, tak. to, to wcale by nie znaczyło, że to jest coś złego, ja po prostu jestem dodatkowo pozytywnie zaskoczony, że to tak mocno siedzi w tej pierwszej fazie, to słuchowisko przypomniało mi naprawdę jak ja lubiłem pierwszą fazę, Trochę no nie chcę jeszcze wydawać wyroku, ale trochę na chwilę obecną. Mi tak uświadomiło, że ta druga faza na razie to tak nie bardzo, ale jeszcze jest czas, jeszcze dajemy szansę. I, i, i tylko sprawiło, że nie mogę się doczekać trzeciej fazy. No, w zasadzie ja już chyba tutaj nie mam nic do dodania, bo nie będę się nad drugą fazą wyzłośliwiał i tylko mogę właśnie przybić Ci piątkę, bo naprawdę super było wrócić do, do tych postaci, do tych wątków i jak coś, to mi to bardzo zaostrzyło apetyt na trzecią fazę i, i już będę jej wypatrywał na horyzoncie i wracajmy do, do Nihilów i zobaczmy, co tam u Lorny tak naprawdę po tym przeskoku czasowym będzie, nie? Tak, ja dokładnie mam to samo i naprawdę mam nadzieję, że te słuchowiska, te skrypty do słuchowisk sprzedają się dobrze Olesiejukowi, bo to się naprawdę bardzo dobrze chłonie. Aczkolwiek, jeżeli przestaną to wydawać, to, a, a w oryginale będą wychodzić dalej, no to po prostu będę się, zacznę się mierzyć tylko i wyłącznie z wersją audio, bo to na razie 2 na 2 to była bardzo dobra rzecz. Tak. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzięki również. E, I do usłyszenia w przyszłości. W Wielkiej Republice już niebawem. Cześć! Cześć! What we It's over! Nothing is over! Nothing!